Zawodowi macherzy od losu, Specjaliści od śpiechu i mas. Chodź nie chciał i tak znajdą swą stron, Dla tej paski słowcy grasz. Choć to fizyce wbrew, Wskazówka co w nie? mieni, Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum wyręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy, zaliczona matura na pięść. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś ładny. Zero. Mniej, Mniej niż niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. O, o, o, o. O, o, o, o. O, o, o, o. O, o, o, o, o. o, o, o, o, o. A teraz Sylwia, powiedz, dla kogo była zadedykowana piosenka? Ja piosenka! Ta piosenka <grym> była zadedykowana... Przede wszystkim dla Adama, ale też dla Kamila i trochę Sławka, aczkolwiek on teraz wyszedł, więc nie słyszał. Trochę A czemu dla mnie?